Cześć moi drodzy, jak się macie? Co u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że dobrze się bawicie, ucząc się języka polskiego. Moi kochani, właśnie zbliżają się najdłuższe dni i najkrótsza noc. Mamy czerwiec. Dlaczego więc chcę opowiedzieć wam o Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych? Przecież to święto przypada dopiero 4 lipca. <śmiech> Są dwa powody. Pierwszy jest taki, że już nie mogę się doczekać. A drugi jest taki, że niedawno dostałem zaproszenie od ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce na uroczyste spotkanie z okazji tego święta. Tak, to prawda. <śmiech> Sam nie mogłem w to uwierzyć, ale to prawda. Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj mam bardzo, bardzo dobrą wiadomość Ta wiadomość jest bardzo dobra dla mnie I jestem bardzo podekscytowany Ponieważ... Nie, nie wierzę I wy chyba w to nie uwierzycie Dostałem zaproszenie z ambasady Z ambasady amerykańskiej Żeby świętować... Amerykański Dzień Niepodległości. Dacie wiarę? Tak, to prawda. Zobaczcie, dostałem prosto z ambasady zaproszenie od ambasadora Paula Jonesa i jego żony Catherine Jones. Zobaczcie, jakie piękne zaproszenie. Mam nadzieję, że widać na Dzień Niepodległości, świętowanie Dnia Niepodległości w ambasadzie amerykańskiej tutaj w Warszawie. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany. To wielki honor dla mnie. Niesamowite wyróżnienie. Wprost nie mogę w to uwierzyć. To coś niesamowitego. Niesamowity dzień. Już bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo serdecznie Jest mi niezmiernie miło Jest to dla mnie Ogromne wyróżnienie I wielkie przeżycie Dziękuję jeszcze raz Za zaproszenie Ogromna Ogromna przyjemność I ogromna satysfakcja Oczywiście opowiem wam Jak było, jak to wszystko Wyglądało Nie wiem czy będzie można Kręcić filmik Zobaczymy. To niesamowite. Wielki honor dla mnie. Wielkie przeżycie. Uroczystości w Warszawie zostały przełożone na dwa tygodnie wcześniej, bo na początku lipca, właśnie w Warszawie, odbędzie się szczyt NATO. Myślę, że to wspaniała okazja, żeby przypomnieć sobie historię, historię narodu. Amerykańskiego, ale również historię myśli demokratycznej, historię walki rebeliantów o swoją wolność i prawa do szczęścia. Jeśli chcemy to wszystko dobrze zrozumieć, to musimy cofnąć się myślami o 250 lat i przenieść się do kolonii angielskich. W Ameryce Północnej Właśnie minęło 120 lat Odkąd Krzysztof Kolumb Odkrył Amerykę Podróż do nowego kontynentu Nadal jest Bardzo niebezpieczna W roku 1610 Pewien statek Dopływa do nowego kontynentu John Rolf Tu szuka nowych możliwości Od ponad dwóch miesięcy Podróżuje przez Atlantyk W tych czasach Prawie połowa poszukiwaczy Przygód i szczęścia Na nowym kontynencie Umierała już po roku Po przybyciu na Nowe miejsce John Rolf podejmuje jednak ryzyko Nowy świat stwarza nowe możliwości Nowy kontynent z wielkimi zasobami Ziemia, na której teraz żyje ponad 300 milionów ludzi Na zachodzie miliony bizonów Żyje na ogromnych, pustych przestrzeniach w głębi ziemi jest srebro, złoto, ropa naftowa. Koloniści chcą złota. Szukają go w rzekach. Szukają w skałach. John Rolf dopływa do Jamestown, pierwszej osady angielskich kolonistów. To, co widzi, przeraża go. Założona trzy lata temu przez pięciuset kolonizatorów osada Teraz była w ruinie Po trzech latach jest ich tylko sześćdziesięciu Nie mają co jeść? Zjedli już swoje konie I wszystko inne co dało się zjeść Angielscy kolonizatorzy nie są przygotowani do życia w nowym świecie nie chcą ciężko pracować, chcą się szybko wzbogacić. Szukają złota, ale niełatwo je znaleźć. Ziemia, na której są, nie jest pusta, nie jest niezamieszkana. Zbudowali osadę Jamestown pośrodku państwa Indian, pradawnych mieszkańców tych ziem. Teraz 60 Anglików musi bronić się przed tysiącami Indian uzbrojonych w łuki i strzały. Przybycie Johna Rolf to początek zmian. Rolf wiedział, że Anglicy są uzależnieni od tytoniu, sadzi więc tytoń na nowej ziemi. Do tej pory tytoń był uprawiany tylko w koloniach hiszpańskich. Hiszpanie kontrolowali cały rynek tytoniu na świecie. Za sprzedaż nasion tytoniu groziła cudzoziemcom kara śmierci. Hiszpanie zabijali tych, którzy chcieli sprzedać na nasiona tytoniu. Ale John Rolf ma kilka nasion. Nikt nie wie jak je zdobył. Tytoń szybko rośnie w wilgotnym i gorącym klimacie. Zbiory są bardzo dobre. Mijają lata. John Rolf żeni się z córką wodza plemienia Powhatan. To legendarna Pachahontas W 1626 roku para wraca do Anglii. Virginia jest na ustach wszystkich. Wszyscy mówią o nowym miejscu. To ziemia dobrobytu. Tytoń zmienia Jamestown w jedną z najbardziej bogatych osad na kontynencie. W 1629 roku do Jamestown przypływa kolejny tysiąc kolonizatorów. Wśród nich dwudziestu czarnoskórych z Angolii są niewolnikami. Za 20 lat w Virginia będzie więcej niż 20 tysięcy ludzi. Tytoń jest najważniejszym towarem przez następne 150 lat. 10 lat po przybyciu Johna Rolf, inni angielscy kolonizatorzy przybywają w inne miejsce. Wysiadają ze statków na plaży I zakładają osiedle Plymouth Ci, którzy są zupełnie inni Niż kol kolonizatorzy z Wirginii, To ludzie głęboko wierzący w Boga Płynęli przez Atlantyk, aby znaleźć tu wolność I żyć spokojnie, w zgodzie ze swoimi wierzeniami Jednym z nich jest Edward Winslow 19 rodzin przybywa tu z Anglii i zostają sami na nowej, nieznanej ziemi To około 100 osób Razem z nimi trochę kur, świń i kilka psów Mają wielką wiarę w to, że rozpoczną tu życie w zgodzie z Bogiem Kierują się wzdłuż rzeki Hudson. W końcu docierają 300 kilometrów na północ, gdy zaczyna się zima. Ostra zima. Zimy w tym czasie nie były tak łagodne jak teraz. Nie było łatwo przeżyć. Ponad połowa z przybyszów umiera w ciągu trzech pierwszych miesięcy. Z wielkim trudem budują swoje domy. Mąż Susanny White umiera podczas pierwszej zimy. Żona Edwarda Winslow umiera miesiąc później. Po kilku tygodniach Edward żeni się z Susaną. Będą mieli pięcioro dzieci. Teraz około 10% wszystkich Amerykanów to potomkowie 50 pielgrzymów, którzy przeżyli pierwszą zimę na Nowej Ziemi. Jednak ci angielscy pielgrzymi nie byli na tej ziemi pierwsi Tak jak w Jamestown, tak samo tu wcześniej byli Indianie, pokomokę Indianie pokomokę chcą żyć w pokoju Pokazują nowym przybyszom jak żyć, jak uprawiać zboże Ale chcą czegoś w zamian mają wspólnego wroga, inne, nieprzyjazne plemię. Anglicy mają bardzo skuteczną broń, muszkiety. Pielgrzymi nie są żołnierzami, ale gdy trzeba będą walczyć, aby przeżyć. Pielgrzymi wraz z Indianami po Komokę atakują obóz wrogich Indian. Zabijają wszystkich i podpalają obóz. Przeciwnicy plemienia Pokomokę nie wiedzą, jak bronić się przed muszkietami Anglików. Pokomokę i Anglicy zbliżają się do siebie, chcą razem żyć w pokoju. Razem cieszą się z pokonania wroga podczas wielkiej uczty. Z biegiem czasu ten uroczysty posiłek przemieni się. W dzień dziękczynienia. Jedno z najważniejszych świąt Amerykanów. Angielscy koloniści odnieśli sukces. Ich kolonie szybko rosły. Rozpoczyna się okres prosperity. Koloniści wychodzą z Jamestown i Plymouth i zajmują już całe wybrzeże atlantyckie. Coraz więcej Europejczyków przybywa do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. W ciągu kolejnych 150 lat powstaje 13 nowych kolonii. Wielkich obszarów. Na południu ludzie zajmują się uprawianiem tytoniu i bawełny. Powstają ogromne plantacje. Przypływają Irlandczycy, Niemcy i Szwedzi, Holendrzy. Otwierają swoje biznesy na małej wyspie u ujścia rzeki Hudson Nowy Amsterdam wkrótce zmienia swoją nazwę na Nowy Jork Już po kilkudziesięciu latach ludzie są bogatsi od ich rodzin w Europie i płacą tylko część podatków Jednak wkrótce zaczynają się napięcia Zaczynają się kłopoty. Siedem pokoleń po przyjeździe Johna Rolfa do Jamestown rząd angielski podwyższa podatki. Jest rok 1770. Jesteśmy w Bostonie. John Hancock przewozi na statku towary, ale nie ma zamiaru płacić wyższych podatków. Anglicy Konfiskują więc jego statek. To prowokuje zamieszki w całym Bostonie. Nie chcemy płacić podatków królowi oraz zależeć od parlamentu, w którym nie mamy żadnego reprezentanta ani żadnego głosu. Mamy naturalne prawo do powołania własnego rządu. Król odpowiada przysłaniem czterech tysięcy żołnierzy do Bostonu. Boston był miastem biznesu, handlu, Kultury i edukacji Ludzie, którzy tu mieszkali Nie chcieli być zależni Ani od kolonistów Ani od Brytyjczyków Jedna trzecia wszystkich statków brytyjskich Powstaje w koloniach amerykańskich To z powodu olbrzymich ilości drzew Lasy były w XVIII wieku Dla gospodarki światowej Tym czym jest teraz ropa naftowa W Bostonie jest ogromna ilość żołnierzy brytyjskich. Na każdych czterech mieszkańców przypada jeden żołnierz. Boston jest okupowany. Wojsko przejmuje kontrolę w mieście. Kolonie amerykańskie są niezwykle ważne dla utrzymania gospodarki brytyjskiej. Przez Boston przechodzi 40% towarów eksportowanych przez Brytyjczyków. Podatki płyną do skarbca króla Jerzego III, do Londynu. W Afryce Brytyjczycy kupują najcenniejszy towar – niewolników. Ciemnoskórzy niewolnicy są przywożeni do amerykańskich kolonii. Niewolników jest więcej niż wszystkich emigrantów razem. Większość z niewolników pracuje na wielkich plantacjach – na południu Napięcie w Bostonie rośnie Ludzie protestują Przeciwko podniesionym podatkom I ciągłej okupacji miasta Przez wojska brytyjskie Podczas jednego z protestów Wojsko strzela do ludzi Ginie pięć osób Tak zaczyna się wojna Propaganda antybrytyjska wykorzystuje zajście, które nazywa masakrą bostońską. Gazety szybko informują o zajściach. Tytuły krzyczą. Masakra w Bostonie. Wiadomości szybko docierają do wszystkich trzynastu kolonii. Benjamin Franklin, dyrektor poczty, wprowadza w życie szybki system informacyjny. Ludzie dowiadują się o wszystkim coraz szybciej. Jedna z najszybszych sieci komunikacyjnych na świecie. Zanim informacje docierają do Londynu, już wszystkie kolonie wiedzą o masakrze w Bostonie. Dostęp do informacji to jedna z podstawowych idei amerykańskich. To idea żywa do dziś. Każdy ma prawo wiedzieć, co dzieje się na świecie. W grudniu 1773 roku do Bostonu, do portu, przypływają trzy statki z herbatą. Brytyjczycy dostają od parlamentu prawo handlu herbatą bez ceł i podatków, a to powoduje spadek dochodów u amerykańskich importerów herbaty. W nocy rebelianci amerykańscy Wkradają się na statki i wyrzucają ładunek herbaty do wody. Brytyjczycy odpowiadają zamknięciem portu w Bostonie. Setki ludzi traci pracę. Podatki nie są jedyną rzeczą, która denerwuje kolonistów. Brytyjczycy ciągle wypychają ich na zachód, aż za linię proklamacji na ziemię Indian. Jest sierpień 1774 roku. W Filadelfii zbierają się delegaci ze wszystkich kolonii na pierwszym kongresie kontynentalnym. To pierwszy krok do niepodległości. Wśród nich są John Adams i George Washington. W Nowej Anglii ludzie przygotowują się do obrony. Zbierają broń i przygotowują schronienia. Ludzie spodziewają się konfliktu. Kongres ustala, że atak Brytyjczyków na jedną kolonię oznacza atak na wszystkie kolonie. W Filadelfii rodzi się amerykańska solidarność. Nie jestem obywatelem Wirginii. Jestem. Amerykaninem Mówi Patrick Henry Jeden z delegatów Filadelfii Patrioci amerykańscy Tworzą milicję Wiedzą, że muszą być przygotowani Na atak Brytyjczyków Rodzi się naród amerykański Mężczyźni dobrowolnie Zgłaszają się do milicji Chcą bronić swoich praw. Ci ludzie są skłonni oddać życie, aby bronić swojej ziemi. Każde miasto ma swoją własną milicję. Ludzie są gotowi, by się bronić. W kwietniu 1775 roku wojska brytyjskie. Nocą wychodzą z Bostonu i idą w kierunku Lexington. Mają za zadanie zlikwidować oddziały milicji. Milicja jest przygotowana. Jednak przewaga Brytyjczyków jest ogromna. 75 milicjantów przeciwko setkom Brytyjczyków. 75 ochotników, wśród nich Ciemnoskurzy niewolnicy walczy o państwo, którego jeszcze nie ma. W końcu dochodzi do pierwszych strzałów. Rebeliantów jest zbyt mało, ginie ośmiu z nich, reszta musi uciekać. Brytyjczycy idą dalej. Rankiem dochodzą do Concord. Wiadomości rozchodzą się szybko, zbierają się rebelianci. Siły milicji rosną. Z okolicznych osad schodzą się ochotnicy do walki. Chcą bronić swojej osady przed Brytyjczykami. Rebelianci z zaskoczenia atakują. Strzelają z lasu. Brytyjczycy muszą uciekać do Charlestown i Bostonu. Mija rok. Przenieśmy się do Nowego Jorku. Teraz to ośmiomilionowe miasto, ale wtedy w 1776 mieszkało tu tylko 20 tysięcy ludzi Wiedzą, że wkrótce przybędą tu Anglicy, żeby stłumić rewolucję Muszą przygotować się na największą inwazję w historii ludzkości Tam, gdzie teraz jest skrzyżowanie ulicy 23, zaleją Lexington, Nowojorczycy budują zapory, umocnienia i przygotowują się do obrony swojego miasta. Dowódcą obrony jest George Washington, albo jak mówimy my Polacy, Jerzy Washington. Wprawdzie rebelianci niedawno odpędzili Anglików do Bostonu, ale nikt nie ma wątpliwości, że Brytyjczycy wkrótce wrócą. Zbliża się moment, w którym nowy naród amerykański stoczy walkę z największą w tym czasie siłą militarną. 500 statków już wypłynęło z angielskich portów. Na każdym z nich płyną setki żołnierzy. 2 lipca w Filadelfii zbiera się sztab kryzysowy. 50 wysłanników z 13 kolonii na kongresie kontynentalnym omawia trudną sytuację. Wśród nich są radykałowie jak Benjamin Franklin, Thomas Jefferson i John Adams. Rozmawiają na temat niepodległości. To tu rodzi się demokracja amerykańska. Wszyscy wiedzą, że walka będzie krwawa, że będzie to rewolucja, jakiej jeszcze nie było na świecie. Niektórzy delegaci nie wierzą w powodzenie oderwania się od Brytanii. Jednak tych, którzy wątpią, jest znacznie mniej od tych, którzy wierzą w wygraną. 4 lipca 1776 roku delegaci podpisują dokument który zmieni losy świata. Deklaracje niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uważamy następujące prawdy za oczywiste. Że wszyscy ludzie stworzeni są równymi. Że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami. Że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście. Dziś dzień, 4 lipca, jest świętem narodowym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zanim jednak powstało nowe, niezależne państwo, trzeba było siedmiu lat ciężkiej wojny. W tej wojnie po stronie rewolucjonistów stają także Polacy. Podczas gdy Amerykanie walczą o niepodległość Od Imperium Brytyjskiego My Polacy jesteśmy po pierwszym rozbiorze Właśnie straciliśmy wolność i niepodległość Tadeusz Kościuszko buduje forty obronne Zajmuje się pracami inżynieryjnymi Nad rzeką Hudson Kościuszko Dozoruje budowę West Point W wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Bierze udział generał Kazimierz Pułaski W jednej z bitew ratuje życie Jerzego Waszyngtona Niestety Kazimierz Pułaski ginie na polu walki Wojna o niepodległość toczy się aż do roku 1783 Wtedy powstaje suwerenne, niepodległe państwo – Stany Zjednoczone Ameryki. Wszystkim moim amerykańskim przyjaciołom życzę Happy Independence Day. Wszystkiego dobrego w Dniu Niepodległości. 4 lipca dopiero przed nami. Chciałbym podziękować ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w Polsce i jego małżonce za możliwość uczestniczenia w tym wielkim święcie demokracji. To był wielki honor dla mnie i ogromne Niezapomniane przeżycie Cieszę się bardzo, że Mogłem spotkać się Z przyjaciółmi z ambasady Którzy uczą się polskiego I Jeszcze raz Dziękuję wam bardzo Było mi bardzo miło was poznać Wielka, wielka Przyjemność Zawsze jest mi bardzo przyjemnie Gdy mogę spotkać się Z moimi przyjaciółmi Z moimi słuchaczami Ale to spotkanie było bardzo, bardzo wyjątkowe. Dziękuję bardzo. Moi kochani, to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie do końca dzisiejszego podcastu. Jak zwykle zapraszam Was do komentowania. Kto chce może mi pomóc i możecie dać mi 5 gwiazdek na iTunes, możecie dać link do mojej strony na waszym Facebooku, Twitterze. Dziękuję wam za to. Serdecznie zapraszam was oczywiście do klubu VIP, zapraszam do korzystania z moich kursów i oczywiście zapraszam na następny podcast. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ściskam mocno. Do następnego razu. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl